Sobota z radiową jedynką. Obiecaliśmy kolejne spotkanie. To słowa jak zwykle dotrzymujemy. Zapraszam na spotkanie z historią Polski. Jest wiek dziewiętnasty. Pisał, że Polska jest jego jedynym romansem. Krytycy zarzucają mu, że uwielbienie dla idei było większe niż chęć realizacji głoszonych postulatów. Cechował go słomiany zapał i wyrzekanie się poglądów w krytycznych sytuacjach. Praca w carskiej cenzurze. Maurycy Mochnacki, działacz, publicysta polityczny, kronikarz powstania listopadowego, żył 31 lat. Zyskał miano teoretyka polskiego romantyzmu. W 1834 roku, żegnając Mochnackiego na francuskim cmentarzu, jego przyjaciel, kapitan Antoni Olszewski, powiedział. Dość żył dla swojej sławy, ale zbyt krótko dla ojczyzny, której był mocnym filarem. Te słowa pasują także do biografii drugiego bohatera dzisiejszej audycji, Fryderyka Chopena, artysty tej samej epoki, nazywanego poetą fortepianu, jednego z najwybitniejszych kompozytorów romantycznych, twórcy mazurków i polonezów. Maurycy Mochnacki i Fryderyk Chopin jak słowem i muzyką wspierali ideę niepodległości.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 żadnej dzielności, żadnego środka, którego by spróbować nie godziło się dla poniżenia carów. Jeden tylko środek jest nie do przyjęcia w polityce, uciekanie się do pomocy nieprzyjaciela. Poza tym polityka dopuszcza wszystko, co prowadzi do wielkiego celu narodowego. Maurycy Mochnackiej. Andrzej Kijowski wyraził taką myśl, że autorzy piszący o Mochnackim nie mogą się zdecydować, kim on właściwie był. Rewolucjonistą, konserwatystą, terrorystą czy po prostu genialnym graczem. Z kolei profesor Bronisław Łagowski nazwał Mochnackiego filozofem stanu wyjątkowego. Która charakterystyka jest panu bliższa? No, nie sądzę, żeby dało się wielo, bardzo wielowymiarową postać Mochnackiego zredukować do jednej tylko dziedziny, do filozofii politycznej umiłowanej przez profesora Łagoskiego, a konstruowanej przez niego, mówię o profesorze Łagowskim, z perspektywy chwalcy stanu wojennego i generała Jaruzelskiego. Niemniej ta interesująca skądinąd interpretacja, jaką w swojej książce o Mochnackim przedstawił blisko 30 lat temu Profesor Łagowski na pewno warta jest rozważenia, ale nie wyczerpuje z całą pewnością bogactwa i tętniącego, jeżeli można tak powiedzieć, pasją życia, krótkiego życia, spalającego się w tej pasji życia Maurycego Mochnackiego. Tak jak i drugi nasz dzisiejszy bohater uderza nas, Mochnacki, w swojej biografii niezwykłym wybuchem, eksplozją talentu, który już w wieku dwudziestu Dwóch lat jest gwiazdą i osiąga już tak wiele, a jednocześnie inaczej pewnie niż w przypadku Fryderyka Chopina są w tym życiu rzeczywiście dramatyczne, a nawet tragiczne zwroty wewnętrzne. Wspomniała pani o jego pracy dla cenzury, ale wcześniej były jeszcze trudniejsze chwile. No przecież zanim ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego przed egzaminem magisterskim został napadnięty przez policjanta. Konsekwencją tego był areszt roboty publiczne w Ogrodzie Belwederskim w Warszawie. Kłopoty i kolizje z carskim prawem. To był niespokojny duch? To był czas, w którym w Królestwie Kongresowym powołanym na Kongresie Wiedeńskim wielu młodych, bardzo młodych ludzi marzyło o czymś więcej niż tylko o ćwierć autonomii, o małym, oszelmowanym, jak to kiedyś nazwie pewien polityk na początku XX wieku kraiku przyczepionym do Wielkiego Imperium Rosyjskiego i stąd wiele było rozmaitych kółek konspiracyjnych, uczniowskich, nie tylko to najsłynniejsze w Wilnie filomaci ale także takich, które powstawały w samej stolicy Królestwa w Warszawie i to właśnie tam, odkąd przeniósł się z Galicji, bo przecież urodzony był w obwodzie żółkiewskim a rozpoczynał swoją edukację w Lwowie. Młody Maurycy przeniósłszy się w 1819 roku do Warszawy, kiedy znalazł się w liceum warszawskim, tym samym, do którego przecież będą chodzili i Fryderyk Chopin i Aleksander Wielopolski, o którym będziemy za tydzień rozmawiali, zapisał się szybko Mochnacki do półdziecięcej konspiracji patriotycznej spotykającej się nocą w romantycznej scenerii w jednym z ogrodów warszawskich. A kiedy wstąpił już na Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, tam już został przyjęty do poważniejszej konspiracji, to znaczy do Związku Wolnych Polaków. I z tym właśnie wiążą się te... Historie, o których i już pani zdążyła napomknąć i do których ja aluzje czyniłem, a więc no jego takie niepokorne zachowanie na ulicy, gdzie dryl próbował wprowadzać i namiestnik zajączek i oczywiście wódz naczelny Wojska Królestwie Polskim Wielki Książę Konstanty i gdzie nie wolno było na przykład palić fajki publicznie, no a młodziutki Maurycy sobie na to pozwolił i z tego powodu naraził się na ingerencję na rękoczynym inspektora policji za co odpłacił tym samym to znaczy spoliczkował tegoż policjanta i tak trafił właśnie na sześć tygodni prac porządkowych w Ogrodzie Belwederskim, a potem został relegowany z uczelni za udział w Związku Wolnych Polaków w owej konspiracji studenckiej, obciążony zresztą zeznaniami słynnego później uczestnika radykalnych kół demokratycznych emigracyjnych Wiktora Heltmana, znalazł się w 1824 roku w słynnym politycznym więzieniu w klasztorze Karmelitów w Warszawie. Tym, o którym później Reinold Suchodolski napisze Słynnego, Poloneza Kościuszki, kto powiedział, że Moskale są to bracia na temu pierwszy w łeb wypale pod klasztorem Karmelitów. Chodziło właśnie o to, że to jest więzienie, że to jest symbol zniewolenia Warszawy z zewnątrz przez rosyjskie imperium i tam właśnie trafił... Mochnacki i przerażony no swoją sytuacją. Czy tam został złamany, skoro napisał memoriał? To jest słynna historia i smutna oczywiście bardzo dla Mochnackiego, kiedy ten młody chłopiec, 21-letni, czując, że cały grunt życiowy ucieka mu spod nóg, rzeczywiście ułożył memoriał, w którym nie tylko wyparł się skłonności buntowniczych, ale wskazał paru profesorów, paru kolegów, także Którzy szerzą złego ducha wśród młodzieży No i zapłacił za to Wiecznymi wyrzutami sumienia Bo ten memoriał, owszem Pozwolił na opuszczenie więzienia Ale będzie ciągnęła się ta sprawa Zanim, kiedy w czasie powstania W 1830 31 roku Te papiery policyjne Staną się własnością publiczną Ten zarzut, no że zdradził, że poszedł na kolaborację, że zaczął sypać, że użyje oczywiście wyrażeń z zupełnie innej epoki, będzie powracał do Mochnackiego. On będzie się starał oczywiście odpłacić za tę chwilę załamania, tak jak będzie potrafił. Nasz naród ma szczególny gust do plotek, komerażów, bajek, małych intryk, małych rzeczy, Małych ludzi, drobnych namiętnostek, które nie tylko w rewolucji polskiej bruździły, ale i w nieszczęściu naszym czynią nas śmiesznymi i godnymi pożałowania. Te smutne obserwacje uczyniły mnie stronnikiem absolutyzmu, Maurycy Mochnacki. Gościem małdycji jest profesor Andrzej Nowak. Dlaczego Maurycy Mochnacki podjął pracę w carskiej cenzurze? O tym już za chwilę. Niebawem popełnia Mochnacki drugi błąd, bo tak to trzeba powiedzieć, podejmuje pracę w biurze cenzury. Czy chodził już na pasku carskiej policji? Nie, to trochę inna cenzura i od tej komunistycznej i od późniejszej rosyjskiej, bo jednak pewną autonomią królestwo się cieszyło. I oczywiście chodziło o niedopuszczenie do królestwa dzieł zbyt, jak uważał przełożony tej cenzury Józef Kalasanty-Szaniawski, zresztą wybitny filozof, kantysta. Władze w królestwie kongresowym nie chciały, żeby zbyt postępowe jakieś nurty dostawały się do tego państewka polskiego pod panowaniem carskim. Stąd też cenzura rzeczywiście funkcjonowała. Na pewno zaszczytu to Mochnackiemu nie przynosiło, ale pamiętajmy, że już wtedy, w roku 1827, od kilku lat był, co najmniej od dwóch lat, bardzo znanym publicystą. Już w roku 1825 ogłosił swoją słynną rozprawę o duchu i źródłach poezji w Polsce, gdzie stał się heroldem romantycznej rewolucji w naszej literaturze, tym, który torował drogę sukcesom Mickiewicza nad Wisłą, prowincjonalnego przecież poety z Nowogródka, Grodna i Wilna, mówię o Mickiewiczu. To właśnie publicystyka literacka, krytyka literacka Mochnackiego zwróciła uwagę salonów warszawskich na ten fenomen nowej poezji, nowej literatury, nadała temu fenomenowi tę interpretację, którą kojarzymy później, już my wszyscy z rozumieniem romantyzmu, jako y, służby w sprawie narodowej. Otóż jak można pogodzić z jednej strony takie publikacje w prasie warszawskiej, a z drugiej służbę w cenzurze. No cóż, łatwo to sobie wyobrazić. Rodzice młodego Maurycego martwili się o niego, dlaczego się nie ustatkuje, dlaczego nie zdobędzie jakiejś porządnej pracy rządowej, skoro pisze takie ryzykowne teksty już ma. Kłopoty z prawem nie skończył studiów, choć niektórzy twierdzą, że później robi to magisterium na Uniwersytecie Lwowskim. Może niech weźmie tę posadę, która jest w cenzurze i przez kilka miesięcy rzeczywiście tę posadę Mochnacki pełni, ale wycofuje się zdecydowanie po pięciu miesiącach. Prosząc o dymisję, uznając, że to nie jest miejsce dla niego, skrytykował także w piśmie do przełożonego cenzury wspomnianego Szaniawskiego samą ideę cenzury w Królestwie Polskim. Mochnacki jednocześnie nie przestaje być spiskowcem, uczestniczy we wszystkich spiskach młodzieży wojskowej. Spiskach, które są organizowane przeciwko Mikołajowi, pierwszemu należał także do sprzysiężenia Piotra Wysockiego i w naturalny sposób uczestniczył także w powstaniu listopadowym. Chociaż dostał patent oficerski od naczelnego wodza Sił Zbrojnej Narodowej Michała Gedeona, radziwiła, to zaciągnął się jako szeregowiec do pierwszego pułku strzelców pieszych. Czy to była świadoma decyzja, odpokutowanie błędów młodości? Mochnacki jak najbardziej zaangażował się z pełną pasją w przygotowanie powstania, ale przypomnijmy jednak, że zanim wszedł do spisku, Podchorążych zasłynął już nie tylko jako autor krytyk literackich wzywających do służby narodowej, którą miała pełnić literatura i do czynu, którym ta literatura ma być, czynu niepodległościowego ale także stał się autorem niezwykle ważnej dla swojego pokolenia anonimowo wydanej broszury w 1828 roku. Głos obywatela z Poznańskiego do Senatu Królestwa Polskiego z okazji sądu sejmowego. Chodziło o toczony wtedy przed sądem sejmowym w Królestwie proces uczestników konspiracji patriotycznej, Towarzystwa Patriotycznego, który był takim testem, czy królestwo jest niepodległe, czy, czy jest częścią Imperium Rosyjskiego, czy może ten sąd wydać wyrok zgodny z duchem patriotycznym, czy musi podporządkować się carowi. Mochnacki postawił bardzo ostro tezę w tej broszurze, że Królestwo Polskie nie jest żadnym niepodległym krajem. Jest potworkiem w sensie geopolitycznym, że jest skazane na asymilację przez Wielkie Imperium Rosyjskie i że albo Polacy odzyskają kresy, ziemię dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, albo pozostaną takim kadłubkiem bez żadnej szansy na życie. Polska powinna była zostać albo całą i potężną, Albo przepaść do reszty. Maurycy Mochnacki. Radykalny program polityczny wojny totalnej z Rosją, z Imperium Rosyjskim zaczyna przenikać do umysłów Młodzieży tworzyć atmosferę, w której spisek podchorążych i jego popularność stała się w ogóle możliwa. To jest może nawet ważniejsze od osobistego udziału Mochnackiego w samych przygotowaniach do spisku. Zresztą nie, nie najlepiej się rozumiał z Piotrem Wysockim, ale bierze w nim udział bardzo efektownie, bo bijąc w bęben ogłasza na rynku Starego Miasta w Warszawie 29 listopada 1830 roku że właśnie zaczyna się rewolucja narodowa, że mieszczanie, że rzemieślnicy, tak jak kiedyś Kiliński w czasie insurrekcji kościuszkowskiej powinni znowu pobiec na ten głos do walki o niepodległą. I angażuje się najpierw bardzo mocno w pracę polityczną, organizując klub patriotyczny złożony z radykalnych zwolenników zerwania z Rosją, a potem, kiedy jego idee nie zyskują przewagi systemie władzy nowego powstania, gdzie zwyciężają raczej zwolennicy ostrożniejszej linii, Mochnacki zaciąga się do wojska i służy bardzo dzielnie. Być może jednym z powodów tej decyzji o zaciągnięciu się do wojska jest właśnie sprawa papierów, pogłoski o tym, że gdzieś tam kiedyś wcześniej Mochnacki zdradził, a więc pójście do szeregów, walka z bronią w ręku, rany odniesione w kolejnych bitwach, pod Wawrem, w wyprawie na gwardię, pod Ostrołęką, to wszystko ratuje honor Mochnackiego, zapobiega powtarzaniu tych oskarżeń, czy osłabia ich ewentualną moc. Mochnacki rzeczywiście bardzo dzielnie walczy aż do Ostrołęki, gdzie uzyskał ciężką ranę. W czerwcu otrzymuje zwolnienie z wojska angażuje się znów w sprawy polityczne bez większych sukcesów, ale przede wszystkim staje się fenomenalnym kronikarzem powstania, staje się fenomenalnym publicystą podsycającym, jeżeli można tak powiedzieć, tę niepodległościową, radykalną interpretację walki polskiej z Rosją. Warto dodać, że został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Wielka nagroda za udział w powstaniu listopadowym. No, walczył w pierwszym szeregu, narażając wielokrotnie swoje życie. Wykazał się rzeczywiście tym, co dewiza orderu wojskowego głosi. Cnotą wojenną Virtuti Militari. Ligiputy i pigmejczycy polskiego powstania nie mają zapewne że rewolucja jest tylko drugim aktem lichego dramatu i życia. Nie wiedzą, że rewolucja jest umiejętnością. Maurycy Mochnacki, 24 grudnia 1830 roku. Hej, bracia, dzieci, żołnierze! Zabroni, zabroni, zabroni. Niech każdy za Gimber bierze i ustawia się w szeregu. W Hej bracia, oto potem się burza zabroń, zabroń, zabroń. Przeszedł czas, nie zrywamy od rązy, co gardła i ręce Boże i święci mnoże śmierć Przywłaszczycielom, tyranom, co nasze Kalają żony, co brudem ołtarze Ścielą, Bóg wziął nasze obrony Śle wolność ludom i stanom Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty Leczcie żurawie, roznieście po polach Skryz płonący, za łzy Za urąganie męce, hej bracia Rycerze, dzieci młodzieńcze, sprzęgajcie ręce Oto godzina wybija z tęsknotą, lady do broni Jezus Maryja do broni Za Polskę, za chleb, za lata niewoli i się spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł z wyciężym dziś wam ratować, się, stoni wasz los, od waszych dłoni wam serca będzie dzieła ja z Będziesz wami, nie ja obiadam was, ja obiadam was, ja obiadam was, ja obiadam was, ja Powstanie jednak upada, a Mochnacki znajduje się na emigracji i tam próbuje walczyć piórem. Był naczelnym publicystą w pamiętniku emigracji polskiej, publikował wiele, no ale też nie znalazł tam chyba swojego miejsca. Emigracja to jest kolaż wielu poglądów. Pamiętajmy, że dla ogromnej większości spośród blisko 10 tysięcy żołnierzy, oficerów przede wszystkim, którzy wyszli z Polski po klęsce powstania listopadowego, emigracja to nie była wielka polityka, to nie były salony, to była straszliwa bieda, która dotknęła także samego Mochnackiego, a jeszcze bardziej jego brata, który z tej biedy, mimo rozpaczliwych starań Maurycego, umarł w 1833 roku Kamil Mochnacki. To doświadczenie biedy, niedostatku sfarów o to, kto miał rację w powstaniu, jak przygotować następne powstanie, to jest doświadczenie, które splata się w życiu mochnackiego, już bardzo krótkim niestety życiu, po wyjściu na emigrację. Praca dla Pamiętnika Emigracji Polskiej, która pozostawi wiekopomne dzieła publicystyczne Mochnackiego, fenomenalną analizę Imperium Rosyjskiego, którą w cyklu artykułów tam, w tym piśmie wydawanym przez przyjaciela Mochnackiego, Michała Podczaszeńskiego, nasz dzisiejszy bohater, zostawił. Ta praca oczywiście przynosiła mu jakieś umiarkowane dochody, ale satysfakcji pewnej mu nie dawała, bo nie zyskał, Właściwie żadnego sukcesu politycznego. Nie odegrał żadnej istotnej roli w tworzących się komitetach politycznych, początkowo związany z Komitetem Lelewelowskim, potem odsunął się od bardziej radykalnej tendencji, w której wyłoni się Towarzystwo Demokratyczne Polskie i ostatecznie znajdzie się na marginesie tego namiętnego życia politycznego emigracji by zająć się tym, co umiał najlepiej, pisaniem. Pisze swoje dzieło życia, powstanie narodu polskiego, jedną z najważniejszych książek politycznych w historii polskiej literatury politycznej w ogóle. Nadal pobudza, jak sądzę, wyobraźnię swoją temperaturą emocjonalną, a jednocześnie chłodną analizą gry politycznej, błędów, które zostały w tej grze przez powstańców popełnione. Nie byłoby dyskusji Łojka, nie byłoby dyskusji kolejnych publicystów w ostatnich kilkudziesięciu latach o szansach powstania listopadowego, o szansach i sensie w ogóle, bić się czy nie bić, jak zapyta później Tomasz Łubieński. Gdyby nie było tego ognia, który bije z powstania narodu polskiego, Mochnackiego, to jest jego dzieło życia, dzieło niedokończone. Politycznie natomiast przechyla się ostatecznie w stronę obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Uważa bowiem, że tylko Taki monarchiczny rodzaj władzy, do którego książę Adam Jerzy był predystynowany, może uratować rewolucję. Trzeba radykalnie walczyć z Rosją i trzeba mieć do tego jednego przywódcę, który umie poprowadzić wielką geopolityczną dywersję przeciwko głównemu śmiertelnemu, zdaniem Mochnackiego, wrogowi polskiej niepodległości, czyli przeciwko carowi Mikołajowi. Czy te trzy lata działalności emigracyjnej w skłóconym Paryżu uczyniło z Mochnackiego ideologa i bohatera? bohaterem myślę, że Mochnacki może być tylko w takim znaczeniu w jakim postać złożona pęknięta i jest atrakcyjnym bohaterem dla literatury przypominam wiersz Jana Lechonia jeden z najpiękniejszych wierszy wspaniałego dwudziestowiecznego polskiego poety ale Mochnacki jest także i tu profesor Łagowski ma rację, jest także wybitnym myślicielem politycznym pokazuje jak radykalna dążąca do spalenia wszystkich mostów za sobą. Droga do walki o niepodległość została zmarnowana w powstaniu listopadowym i stawia pytanie dla następnych, którzy będą na tę drogę walki o niepodległość wchodzili. A może powinniśmy zrobić tak, jak Muchnacki radzi? Spalić te wszystkie mosty za sobą. Już nie oglądać się, nie próbować żadnych negocjacji z Starym, tylko spróbować go zniszczyć, rozbić jego imperium na atomy, poszczególnych narodowości, które znalazły się w tym więzieniu narodów i narodowości. Ta geopolityczna także konstrukcja mochnackiego, pokazująca pierwszy raz horyzont prometejski akcji wobec Rosji, to jest także no, coś niezwykłego, coś ważnego, coś, co zostaje w historii polskiej myśli politycznej. Powiedział panom Mochnackim, że był genialnym publicystą, a nasz drugi bohater był na pewno już genialnym dzieckiem, bo sam Mochnacki w kurierze polskim napisał zaiste daleko rozgłosi imię swoje, kto w młodych latach tak zaczyna. Chopin był młodszy od Mochnackiego o 7 lat, rocznik 1810. I już jako kilkulatek muzykował, występował przed koronowanymi głowami. Ochnacki doceniał geniusz Chopina. Panowie się znali, powiedział pan, że kończyli przecież to samo liceum, ale poszli inną drogą. Dzieliło ich siedem lat różnicy wieku. Chopin był 7 lat młodszy, choć zasłynął wcześniej od Mochnackiego, mimo iż powiedzieliśmy, że Mochnacki wystartował błyskawicznie, meteorytowo do swojej kariery, już jako 21 2 latek Był znanym publicystą, ale Chopin był znany jako latek. Był wunderkindem, był cudownym dzieckiem i właśnie w wieku lat siedmiu został przedstawiony w warszawskiej socjecie, w tej roli i od tej pory jest już słynny, kiedy ma lat osiem, szydzi troszkę z tego wunderkinda Julian Ursyn Niemcewicz w takim swoim utworku poświęconym właśnie nadużywaniu dzieci do promowania rozmaitych szlachetnych akcji, tak jak właśnie wtedy używano malutkiego szopenka. Zagadnienie, które często wraca przy dyskusji o tym wielkim Polaku, a mianowicie Dlaczego wielki Polak nosi nazwisko zdecydowanie francuskie? Fryderyk Chopin, a może Frédéric Chopin, prawda? Jak przez wiele dziesięcioleci Francuzi próbowali przekonać opinię światową. Nie, Chopin był stuprocentowym Polakiem. Już jego ojciec z pochodzenia lotaryńczyk, Mikołaj Chopin, uważał się za Polaka. Mikołaj Chopin urodził się na ziemi należącej do Konfederaty Barskiego. W Lotaryngi, tam bowiem pod patronatem Stanisława Leszczyńskiego, władcy Lotaryngi z łaski króla Francji, osiedlił się jeden z Konfederatów Barskich, wykupił kawałek gruntu i razem z wsią, z której pochodzili właśnie Chopenowie, gospodarował przez lata. W tej roli lud Chopenów przyzwyczają się do kontaktów z polskością i to tą właśnie najbardziej patriotyczną jeszcze w wieku XVIII. A więc Chopin na pewno wychowuje się od kołyski w duchu absolutnie patriotycznym, a nawet jak niektórzy złośliwie mówią, do tego stopnia panował w domu Mikołaja Chopina duch i język polski, że syn nigdy nawet w Paryżu nie nauczył się dobrze mówić po francusku. To może też warto przypomnieć. Chopin rzeczywiście błyskawicznie czyni postępy w nauce muzyki najpierw pod opieką pedagoga warszawskiego Wojciecha Żywnego, a później, kiedy już przyjdzie czas na fachową edukację w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie, przechodzi w 1826 roku pod opiekę wybitnego kompozytora, znakomitego nauczyciela, Józefa Elsnera. I to właśnie Elsner na koniec tej edukacji napisze krótko, zwięźle. Po trzecim roku studiów Chopena. Trzecioletni Chopin Fryderyk, szczególna zdatność, geniusz muzyczny. Nie miał wątpliwości, nikt zresztą w Warszawie wtedy nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z geniuszem muzycznym. Nie mieli także wątpliwości wybitni polityczni goście, którzy podziwiali najpierw Wunderkinda, jeszcze wdowa po Carze Pawle I, Carowa Maria Fiodorowna w 1818 roku, a później jej. Syncar Aleksander I, który podaruje nawet Chopinowi niezwykle cenny pierścień z brylantem, zachwycony jego grą, to tylko niektórzy podziwiający talent warszawskiego wunderkinda, znakomitości ówczesnej polityki. Do nich należał także jak Pani wspomniała, wielki książę Konstanty, który zwłaszcza lubił marsze wojskowe, jakie Chopin dla jego przyjemności był gotów komponować. Ale ani on, ani inni carscy notable nie przewidywali, że Chopin stanie się uosobieniem polskości, co zmieniałoby wtedy stosunek do wybitnego kompozytora i pianisty. Polacy Zaczęli go kochać za mazurki i za polonezy, ale i mazurki i polonezy stały się także ulubionymi utworami nie tylko na ziemiach polskich. Rzeczywiście Chopin jest symbolem polskości, ale w latach dwudziestych ani wielkiemu księciu Konstantemu, ani nawet Aleksandrowi I to by nie przeszkadzało. Nie występowali oni bowiem w żadnym razie jako wrogowie polskości. Przypomnijmy, wielki książę Konstanty przecież poświęcił się w pewnym sensie dla swej miłości do Polki, Joanny Grudzińskiej, rezygnując w związku z tym z możliwości objęcia tronu po swoim starszym bracie mm -hmm. Aleksandrze. I rzeczywiście obaj chętnie nawiązywali do elementów polskiej kultury, a Polonez był obok Mazura, jednym z najpopularniejszych tańców dworskich, nie tylko na imperialnym dworze w Petersburgu, ale także, no co tu dużo mówić, na największym kongresie nowożytnej Europy, czyli w Wiedniu w 1814 i 15 roku. To nie były walce. W Wiedniu tańczyło się wtedy Mazura i Poloneza. Czy ze świadomością, tak jak nazywali je później krytycy, że są księgą pełną psychologicznych przemian ducha narodowego? Och nie, oczywiście, że nie. O Polonezie ktoś kiedyś pięknie powiedział wolny taniec dumnych ludzi albo dumny taniec wolnych ludzi, można to i tak, i tak określić. I to na pewno można było wyczuć i w momencie, kiedy Polonezy pisał Jan Sebastian Bach w wieku XVIII jeszcze, ale zrośnięcie tych form, zwłaszcza w takim wydaniu, jakie nada im Chopin, z polskością rozumianą jako dumna walka o niepodległość. To było nowe zjawisko, które ujawni się z całą siłą dopiero po emigracji do Francji. Ale nie byłoby tego zrozumienia ducha polskiego w owych tańcach, którym nada szczególną formę geniusz muzyczny Chopina, gdyby nie jego studia, można tak powiedzieć amatorskie, a nawet dziecinne studia muzyki ludowej, ale pełne fascynacji w czasie jego wyjazdów na letnie wakacje do szafarni, to poznawanie folkloru mazowieckiego, folkloru, w którym właśnie owe mazurki tak wspaniale zapisane potrafił przetransponować na język muzyki najwyższej, uniwersalnej, światowej wartości. Chopin sięga do muzyki ludowej, słucha jej, chłonie ją i łączy ją z tą edukacją, którą zdobył w dziedzinie muzyki klasycznej, używnego, który bardzo chętnie mu odsuwał nuty największych klasyków wiedeńskich. Haydna, Beethovena, Mozarta oczywiście, ale wcześniej także Bacha. Ale panie profesorze, jednak Ludwik Nabierak napisał, że żal nam Mazura. Dzięki Chopinowi ukrzyżowano go na całym globie, ponieważ mazurki Chopina uważano jednak za utwory takie bardzo sentymentalne i nie mające nic wspólnego z wesołymi i zamaszystymi Mazurami ludowymi, które przecież tańczono. O tak, oczywiście, to jest nowa forma. Ten Mazur taką melancholią wchodzi w kujawiaki, nawet można byłoby powiedzieć. To jest inny w swoim charakterze, w swoim wydźwięku duchowym w szczególności rodzaj Mazura niż te zamaszyste, które kojarzymy, no, choćby ze Strasznego Dworu, czy z Oper Czajkowskiego. Chopin przez swoje Mazurki wyraża Tęsknotę za krajem wyraża melancholię dającą się odczytać nie tylko przez Polaków, ale przez każdego człowieka. Tęsknotę za światem, który został utracony, za czasem minionym. Dlatego Mazurki wielbią i Polacy, i ci, którzy nigdy w Polsce nie byli i nawet może niekoniecznie wiedzą, gdzie ona jest, a jeśli ją kojarzą, to tylko z Chopinem. Czy Chopin musiał opuścić Polskę i udać się, jak pan to powiedział, w pewnym sensie na emigrację? Chopin oczywiście zdawał sobie sprawę ze swoich wyjątkowych predyspozycji i zdawali sobie z tego sprawę ci, którzy go wysyłali, rodzice, arystokratyczni, patroni. Przypominam jego wcześniejsze wyjazdy za granicę do Berlina, kiedy poznał w Drodze Powrotnej wybitnego arystokratę polskiego pochodzenia i świetnego muzyka, zresztą Antoniego Radziwiła, który go zachęcał do kontynuowania tej kariery, potem wizyta w Wiedniu, to wszystko jakby otwierało przed Chopinem perspektywę kariery światowej. Liczył na to, to zrozumiałe. Chciał tego, szukał tego i chcieli tego dla niego inni. Tu zresztą pozwolę sobie polecić fenomenalną książkę, jaka niedawno się ukazała, Piotra Wita Przed piekle sławy, pokazująca okoliczności tego wcale niełatwego debiutu Chopina w Paryżu. Coś niezwykłego, dlatego dzielę się tym entuzjazmem z Państwem. Ale wracając do pani pytania, pytania, które często wraca, no Mickiewicz nie wziął udziału w powstaniu, Chopin nie wziął udziału w powstaniu. Akurat Chopin wyjechał tuż przed powstaniem na początku listopada 1830 roku w tę dawno przygotowywaną, zaplanowaną podróż, której celem był Paryż. I kiedy w Stuttgarcie do niego dotarła wiadomość o wybuchu powstania, Chopin przeżywa to rzeczywiście bardzo mocno. Pamiętajmy jednakże, że był chłopcem bardzo słabego zdrowia. Pytanie na co chorował, czy na gruźlicę, czy na mukowiscydozę. Spory na ten temat do dziś rozpalają wyobraźnię historyków medycyny, ale chorował na pewno. Był bardzo słabym materiałem na żołnierza. Chwała Bogu, że swoje rozterki rozstrzygnął przy pomocy zresztą wielu rad zgodnych w tym, żeby jechał dalej, żeby jechał do Paryża. Pamiętajmy też, że wynikiem tych rozterek jest pisany wtedy gdzieś właśnie w Stuttgarcie rozpoznawalny na całym świecie manifest nieugiętego polskiego ducha walki, etiuda rewolucyjna. Czymże jest ta jego cała muzyka? Żdąkanie na fortepianie? Przemijające zjawisko? Nieuchwytna sztuka? Nic się tak nie starzeje jak muzyka. O nim dawno zapomnął, kiedy moje książki będą leżały w każdej wieśniaczej chawie. Jeszcze i zawiść przez ciebie przemawia. Ja wiem, że ty nigdy nie rozumiałaś jego sztuki. Jesteś niemuzykalna jak krzesło. Ja też nie jestem na tyle muzykalna, aby zrozumieć znaczenie muzyki Chopina nieraz złości mnie to granie bo chce aby usiadł przy mnie ale ja czuję przecież jakie to jest straszliwie genialne osobiście doskonale już, co robisz? Fryderyk Chopin zmarł w 1849 roku w Paryżu, a ostatnie lata jego życia związane były z Georges Sound, poznaną w stolicy Francji w 1836 roku, francuską powieściopisarką, jedną z najsłynniejszych kobiet epoki. Na Majorce, w Noa, podczas wspólnych pobytów powstała większość Chopinowskich arcydzieł. Jaką rolę odegrała w życiu Chopina Georges Sound? Akurat Georges Sound rzeczywiście podtrzymała przez kilka lat ciągle chorego, słabego, wymagającego stałej opieki Chopina w bardzo trudnym, do pewnego stopnia można by użyć dzisiejszego określenia, toksycznym związku, który łączył ją z młodszym o kilka lat towarzyszem, a także, no bo tam były jeszcze dzieci, Georges z poprzednich związków. To wszystko razem, co świetnie, skądinąd odmalował Jarosław Iwaszkiewicz w swoim dramacie Lato w chodzi o letnią siedzibę Georges Sont. To niewątpliwie podtrzymywało jakość Chopina, kiedy ostatecznie się rozstaną po wydaniu przez Georges Saint literackiej wizji ich związku krzywdzącej dla Chopina. To zdrowie naszego kompozytora zacznie podupadać. Pamiętajmy, że Georges sąd polowała, bo to było niewątpliwie polowanie wytrawnej w zdobywaniu mężczyzn, często dużo młodszych od siebie mężczyzn, egerii francuskich salonów. To było możliwe tylko dlatego, że Chopin miał za sobą dwa wielkie, dramatyczne zawody miłosne. Najpierw jego ukochana z Warszawy, Konstancja Gładkowska, a potem Maria Wodzińska. Chopin bardzo odczuł tę tragedię. Pakiet listów korespondencji z Marią opieczętuje takim napisem wzruszającym Moja bieda. No i po tej mojej biedzie leczył się właśnie romansem. Dominującą niewątpliwie nad nim, ale nie talentem, Georges Sond. Przypomnijmy zresztą, że Georges Sond też miała pewne związki z Polską, była bowiem prawnuczką hrabiego Maurycego Saskiego, który z kolei był nieślubnym synem Augusta II Mocnego, a więc była pra-prawnuczką króla Polski Georges Sond. Ostatnio miłośnicy muzyki Chopina i polskiej kultury i historii odczuli głęboki dreszcz, kiedy w styczniu tego roku okazało się, że odnalazło się nowe zdjęcie. Zdjęcie dagerotypu Chopina. Wspaniałe, naprawdę. Ta twarz, którą znamy z obrazów, z rycin. Twarz człowieka chorego, ale tak szlachetna, tak arystokratyczna można powiedzieć, twarz, reprezentująca to wszystko, co polskiej kulturze najbardziej wzniosłe i jednocześnie gotowe do pewnego dystansu wobec siebie samego. Bo pamiętajmy, Chopin to nie jest tylko postać na koturnach. To jest człowiek niesłychanie dowcipny, pełen żartów, mimo trapiącego go ciągle. Złego stanu zdrowia Potrafiący leczyć się z melancholii Naśladowaniem innych Bardzo dowcipny Balzak Uważał, że nikt tak nie umie Naśladować innych ludzi jak Chopin Listy Chopina to prawdziwe perły Literackiego dowcipu Humoru, precyzji opisu innych Był Chopin Rzeczywiście postacią niezwykle Uzdolnioną W każdym niemal rodzaju działalności Którym choćby po amatorsku się parał Fenomen największego geniuszu kultury muzycznej. Historia żywa. Margrabie Aleksander Wielopolski, sprawca Branki 1863 roku i dyktator powstania styczniowego Romuald Traugut będą bohaterami kolejnej audycji. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Tę i inne audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik jedynka. Dorota Truszczak, do usłyszenia. A kolejna audycja za tydzień. Jak zwykle, po godzinie piętnastej.